W samym sercu żuław. W Orłowie koło Nowego Dworu Gdańskiego rozmawiam z panem Jackiem Eskwirą z firmy Ciech Sarzyna. Ostatnim razem, gdy rozmawialiśmy, to mówił pan o planach, aby podwoić wasze portfolio. Jak sytuacja wygląda teraz? Czy udaje się dążyć do tego celu, co już udało się osiągnąć? Miło mi zakomunikować, że nasze obietnice właśnie się spełniają. Zacznę od poszerzenia naszej kategorii agro o nową grupę produktów, komplementarną do środków ochrony roślin, mianowicie nawozy dolistne. W tym roku wprowadziliśmy dwa nowe, dwie nowe marki produktów dolistnych. Jedna SARPLON, jest, są to, jest to grupa nawozów dolistnych makro i mikroelementowych, dopasowanych do potrzeb głównych upraw, czyli zboża, rzepak, kukurydza. Dodatkowo Wprowadzamy nowy, innowacyjny produkt oparty na krzemie, Sarmin Maxi. Produkt ten wyróżnia się bardzo wysoką zawartość krzemu w formie dostępnej dla roślin. Dzisiaj będziemy szczegółowo omawiać efekty działania tego produktu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się szczegółowego z tym produktem. O krzemie to jeszcze do niedawna w ogóle nie było nic słychać. Jest to pierwiastek, który do nawożenia wchodzi właściwie teraz na naszych oczach, bo o ile mikroskładniki to znamy przecież od wielu lat, ale krzem to jeszcze 3-4 lata temu mało kto w ogóle słyszał, znał takie hasło jak nawóz krzemowy. Co krzem daje? Jest to pierwiastek o bardzo ciekawej charakterystyce, mianowicie naukowcy do tej pory nie wiedzą jak jest pobierany przez roślinę, ale jest udowodnione, że jest niezwykle potrzebny, a są niektóre gatunki, które szczególnie korzystnie reagują na nawożenie do krzemem. Co daje krzem? Krzem generalnie pełni wiele funkcji w roślinie, zarówno mechaniczną, to znaczy usztywnienie ścian komórkowych, czyli zapobiega na przykład wyleganiu, jak również utrudnia żerowanie szkodników, a także wnikanie grzybów, które powodują choroby grzybowe na roślinach. Dodatkowo pełni różne funkcje związane z gospodarką wodną. Nasza forma krzemu występuje w powiązaniu z potasem. Dodatkowo te powiązanie powoduje zwiększoną odporność roślin na niedobory wody. Także widzą Państwo, że korzyści ze stosowania krzemu są wielorakie. Zarówno ogranicza negatywne czynnik, działania czynników biotycznych, jak i abiotycznych. Przejdźmy teraz do środków ochrony roślin. Otóż w tym roku spodziewamy się rejestracji siedmiu nowych substancji aktywnych, które dadzą początek nowym liniom produktowym. W pierwszej kolejności oczekujemy rejestracji dwóch produktów, mianowicie produktów opartych na azoksystrobinie, czyli powszechnie znana substancja stosowana w ochronie zbóż i rzepaku oraz terbutylazyna, czyli substancja stosowana w zwalczaniu chwastów w uprawach kukurydzy. Kolejne produkty, które będą gotowe na sezon 2019 to kolejne dwa fungicydy Prochloras oraz Flutriafol. Dodatkowo szereg herbicydów, począwszy od graminicydów, czyli fenoksaprop stosowanych w zbożach oraz pebutylu stosowanych do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawach dwuliściennych, zwłaszcza rzepaku, buraku cukrowym i innych gatunkach dwuliściennych. Dodatkowo planujemy wprowadzenie nowego produktu wysoko skoncentrowanego, opartego na MCPA. Jeżeli chodzi o nowe portfolio, są to substancje aktywne, powszechnie stosowane, będące podstawą wielu programów ochrony. W połączeniu z naszym obecnym portfolio będziemy w stanie stworzyć bardzo ciekawe programy ochrony dla podstawowych upraw. Naszą intencją jest, aby w przyszłości dołączać kolejne produkty. Mamy aspirację, aby co roku rejestrować kolejne 5-7 substancji aktywnych. Także myślę, że w ciągu najbliższych 2-3 lat nasze portfolio będzie zupełnie wystarczające do stworzenia kompletnych programów ochrony, które będziemy oferowali rolnikom, między innymi na takich spotkaniach jak dzisiejszym.